Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. W tym odcinku chciałbym troszkę porozmawiać o sieciach komputerowych i nieco przybliżyć te zagadnienie. Oczywiście nie jest tajemnicą, że wielu z nas już jest dobrze obeznana z tym terminem. W dzisiejszym świecie ciężko byłoby sobie wyobrazić, Rzeczywistość bez sieci. Wielu ludzi korzysta z niej niemal codziennie. Nie tylko w celach rekreacyjnych czy edukacyjnych, ale też zarobkowych. Siecią komputerową nazywamy grupę urządzeń lub komputerów, które są ze sobą połączone za pomocą dowolnego medium transmisyjnego w celu wymiany danych lub współdzielenia ich. Przykładem medium transmisyjnym może być na przykład światłowód bądź kabel miedziany. Ciężko nam przecenić możliwości i to, co oferuje nam sieć. Dzięki niej możemy przesyłać informacje, możemy się komunikować, na przykład za pomocą poczty elektronicznej możemy się wymieniać plikami, możemy korzystać ze wspólnych urządzeń sieciowych, tak jak np. skaner czy drukarka sieciowa. Oczywiście wszystko to jest bardzo szybkie, co wydaje nam się też naturalne. Sieci komputerowe mogą być sklasyfikowane w zależności od sposobu dostępu do zasobów oraz ze względu na obszar ich działania. W zależności od sposobu dostępu rozróżniamy takie dwa podstawowe rodzaje sieci. Pierwszą z nich jest sieć typu klient Server. Jest to taka sieć, w której znajduje się jeden taki centralny punkt, którym jest, który jest serwerem i on udostępnia dane wszystkich, wszystkim klientom, którzy się w takiej sieci znajdują. Kolejnym rodzajem jest sieć Peer-to-peer, -peer, czyli tak zwana sieć równoprawna. Prościej mówiąc, możemy to wytłumaczyć tak, że każde urządzenie, które się w takiej sieci znajduje, jest zarówno klientem, jak i serwerem, przez co może korzystać ze wszystkich danych mu udostępnionych, a także bez problemu udostępniać dane innym klientom. Ze względu na obszar działania sieci komputerowej, możemy rozróżnić takie sieci jak na przykład LAN, czyli Local Area Network. Jest to sieć lokalna, która działa na raczej niewielkim obszarze. Takim dobrym przykładem może być na przykład budynek mieszkalny lub budynek szkolny. Tam możemy wykorzystywać sieć typu LAN. Kolejną siecią jest sieć MAN. Jest to już zdecydowanie większa sieć, która może działać na przykład na obszarze metropolii bądź miasta. Taka sieć z reguły łączy ze sobą właśnie sieci LAN. I najczęściej takie sieci wykorzystują technologię światłowodową. Zdecydowanie najciekawszą, Najciekawszym rodzajem sieci jest sieć WAN, czyli Wide Area Network. To jest właśnie ta naj, najbardziej rozległa sieć, działająca na jak największym obszarze. Jest w stanie działać na tysiącach kilometrów. Nie ma to nie ma żadnego problemu. Takie sieci WAN wykorzystują transmisyjną infrastrukturę i żeby, żeby mieć dostęp do takiej sieci. Oczywiście musieli, musimy wykupić usługi u jakiegoś dostawcy takich, takich usług telekomunikacyjnych. Takim sztandarowym przykładem sieci WAN jest po prostu internet. Oraz taką sieć posiada praktycznie każde miasto w naszym kraju. Wykorzystywane w niej technologie to przede wszystkim ATM czy DSL. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że sieć WAN łączy ze sobą różne, rozpoczone geograficznie sieci, lokalne komputerów i wiąże ze sobą urządzenia.